Drugi list do Koryntian, rozdział 10, z wersety od, 4, od 3 do 5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jest to wykład Brataderka Prince'a na temat legalizm w Kościele chrześcijańskim. Chcę wspomnieć o ostatnio wydrukowanych książkach. Jedna z nich ma tytuł Bóg jest Fatem” i temat książki jest taki Bóg ma plan dla każdego wierzącego, aby znalazł Twojego współmałżonka, którego Bóg mu wyznaczył. Wielu ludzi popełnia błąd, ponieważ nie idą za Bożym ducho, duchowym planem. Jest wiele książek mówiących o tym, jak żyć w poślubie, ale po prostu przeczytać tylko książkę, jak żyć w poślubie, jest to podobne do tego obrazu, kiedy ktoś próbuje zamknąć drzwi stajni, wtedy kiedy nie jest uwiązany. Bożym planem jest znaleźć najpierw osobę, z którą Bóg chce, abyś zawarł związek małżeński. Zaskakuje mnie, że Bóg mówi niektórym ludziom, jaki samochód mają kupić, jaki dom mają kupić, co mają nosić na sobie z ubrań. I jest to niesamowite, jeżeli Bóg może pokazywać nam takie rzeczy, to także On może nam pokazać, kogo mamy poślubić. I to jest w tej książce też zawarta duża część osobistego świadectwa na temat moich obu małżeństw. Ja nigdy nie wybierałem żony. Właściwie nigdy nie szukałem żony. W każdym momencie Bóg bardzo konkretnie, dokładnie pokazał mi, kogo miałem poślubić. I cieszę się, że poszedłem za jego wyborem. Ostatni rozdział książki, to jest świadectwo ród, w jaki sposób Bóg pokazał jej, że ma poślubić mnie. I powiedziała mi, że ten rozdział jest najpiękniejszym rozdziałem książki. Ma tytuł Spotkaj mnie w hotelu Króla Dawida. Tam zaczął się nasz romans w hotelu Króla Dawida w Jerozolimie. Ale jest tam w tej książce wiele nauczania biblijnego. Jest tam rozdział, jak mężczyzna ma przygotować się do małżeństwa, który ja napisałem. I w jaki sposób kobieta przygotowuje się do małżeństwa napisany przez Ruth. Także jest tam rozdział dla rodziców i pastorów, jak mają pomóc młodym ludziom znaleźć właściwego współmał współmałżonka. Jest to ogromna potrzeba w dzisiejszym Kościele. Jest bardzo mało dobrego, praktycznego, konstruktywnego nauczania dla młodych ludzi na temat, jak wejść w małżeństwo w Boży sposób. I sugeruję, że każdy Kościół raz w roku powinien mieć seminarium zatytułowane... Twarzą w twarz z małżeństwem dla ludzi w kościele, którzy z tą decyzją będą postawieni twarzą w twarz w ciągu najbliższych paru lat. Także jest rozdział dla ludzi, którzy nie poślubią nikogo i rozdział dla rozwodników w Stanach Zjednoczonych. Przypuszczam, że jedna z dwóch osób, z którymi mamy do czynienia w służbie, jest rozwiedziona. Więc musi być jakieś Boże Słowo dla takich ludzi. Więc to jest książka Bóg jest Fatką czy Swatem. I ciekawe, rok czy jakiś czas temu rozmawiałem z ludźmi na Florydzie, którzy usługują homoseksualistom i ku mojemu zaskoczeniu odpowiedzieli, ta książka najbardziej im pomogła pokazać homoseksualistom Jaki jest Boży Obraz Małżeństwa? E, następny jest, są tu dwie transkrypcje z moich nauczań radiowych, biblijnych. Nazwany Boży, Buteleczka Bożego Lekarstwa. Ostatnio, ostatniej nocy mówiłem, jak spędziłem rok w szpitalu i kiedy Armia Zbawienia przyszła mnie odwiedzić ale zapomniałem powiedzieć, że Bóg uzdrowił mnie i uzdrowił mnie w taki sposób, poprzez używanie Jego słowa jako mój, mój lek trzy razy dziennie po jedzeniu i otrzymałem pełne, stałe uzdrowienie. Bóg zagwarantował, że Jego lekarstwo będzie działać. Następnie jest książka, w której myślę, że ludzie w Szkocji będą bardzo zainteresowani Boży Plan dla Twoich pieniędzy. Bóg ma plan dla Twoich pieniędzy i Twoje pieniądze mają tak ważną rolę w Twoim życiu, że jeżeli nie idziesz za Bożym planem dla Twoich pieniędzy, to nie możesz być w pełni, w jednej linii z Bożym planem dla Twojego życia. Boży plan jest do, bo, dobrym planem. Niektórzy myślą, że Bóg za dużo będzie od nich oczekiwał, ale prawda jest taka, jeżeli idziesz za... Zasadami Bożego Słowa, to im więcej dasz, tym więcej Bóg Ci da w zamian. Więc to są trzy książki dostępne i także mam tu pełny katalog wszystkich moich książek, kaset i kaset wideo. Myślę, że jest około 45 wideokaset dostępnych tutaj w Wielkiej Brytanii. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, to one są bardzo drogie, więc nie rozdajemy ich, ale jeżeli jesteś zainteresowany, to proszę napisać na adres w Enfield, poprosić o katalog. Do jednej z tych kaset z tego katalogu będę się odnosił dzisiaj rano w tym zwiastowaniu. Powróćmy do naszego tematu tego, z tych spotkań. I z Was było tu wczoraj. Chciałbym zobaczyć Wasze ręce. Witam Was z powrotem. Nasz temat brzmi Dwa Królestwa. I nie spędzę dużo czasu podkreślając na nowo to, co powiedziałem wczoraj ale chcę powiedzieć są dwa duchowe królestwa królestwo Boże, czyli królestwo światłości i królestwo szatana królestwo ciemności i zaznaczyłem że z Bożego wyboru szedon ma autorytet nad wszystkimi, którzy są w buncie przeciwko Bogu. A Jego Królestwo ma dwa poziomy. W okręgach niebieskich rządzi nad zbuntowanymi aniołami i przez nich chce zdominować rasę ludzką, a na ziemi rządzi nad wszystkimi synami nieposłuszeństwa. To jest nad ludźmi, którzy nie chodzą i nie żyją w posłuszeństwie Bogu przez Jezus, Jezusa Chrystusa. Wytłumaczyłem pochodzenie szatanickiego królestwa. Jeżeli chcesz tego, tego posłuchać, to wczorajsza kaseta jest dostępna tutaj. Zaznaczyłem że czasem w swoim królestwie w okręgach niebieskich chce kontrolować szczególnie ludzi, którzy mają wpływ na ziemię, mężczyzn i kobiety i użyć ich, aby wykonali jego plan. I ten plan jest taki, uzyskać kontrolę nad człowieczeństwem. I bardzo jasny przykład tego z ostatnich dni z wiadomości ze Stanów Zjednoczonych jest wróżka, która rzeczywiście rządzi polityką Białego Domu. Mam nadzieję, że czytaliście tę krótką notatkę. Ale ta subtelność działania szatana jest tak wyraźna. W swój konkretny sposób, przez okulty, on doszedł do, miał dostęp do ludzi z wpływem i ma nawet wpływ na to, co możemy nazwać najsilniejszym rządem światowym dzisiaj. To jest niesamowite. To jest charakterystyczne, typowe. Tak on działa. Jeżeli nie może zdobyć kontroli nad władcą, to zdobywa kontrolę nad kimś, kto ma kontrolę nad kimś, kto ma kontrolę nad tym władcą. I... Po powiemy więcej na ten temat, ponieważ jest to klasyczny przypadek czarów, z którymi się spotykamy dzisiaj dzisiaj rano chcę zacząć od tego, co nazywam współczesnymi siłami szatana różnymi siłami, i strategiami szatana z którymi jesteśmy skonfrontowani w dzisiejszym świecie i pierwszą, o której chcę mówić, jest rozwój pogaństwa. Rozprzestrzenienie się bogów pogańskich, które są, to jest zamanifestowane w wielkiej eksplozji i pomnożeniu się kultów. I są dwa różne aspekty tej samej rzeczy. Widzicie, w tym ostatnim rezultacie są tylko dwie religie jest uwielbianie prawdziwego Boga które odbywa się zgodnie z Jego Słowem i jest kult szatana i szatańskich mocy który działa poprzez okultyzm i są niezliczone formy okultyzmu ale one wszystkie ostatecznie odnoszą się do Królestwa Szatana. Są to różne sposoby, w jaki ludzie mogą znaleźć dostęp do szatańskiego Królestwa w okręgach niebieskich. I ich główny motyw, pierwszy motyw to uzyskać moc, przez którą może, mogą uzyskać co to, co chcą na ziemi i, i przez którą mogą kontrolować innych ludzi. I to jest esencja okultyzmu zajęłbym pół godziny, aby tylko określić różne formy okultyzmu, ale nie będę tego próbował robić. <śmiech> Chcę Wam pokazać, że w tym ogromnym rozprzestrzenieniu się okultyzmu, które dzieje się w naszym środowisku, w naszym pokoleniu, kiedy ja pamiętam w Wielką Brytanię przed dwoma wojnami światowymi, to w ogóle rzadko kiedykolwiek słyszeliśmy o okultyzmie. było to coś oddalonego, jacyś dziwni ludzie się zaangażowali, garstka dziwnych ludzi. Ale w centralnym strumieniu życia Wielkiej Brytanii nic nie było o tym słychać. I osoba, która nie przeżyła tych czasów przed jeszcze tymi wojnami, nie jest w stanie zrozumieć, sobie, zrozumieć jak ogromna zmiana nastąpiła w Wielkiej Brytanii w brytyjskiej kulturze w ostatnich 40 lub 50 latach. To jest dramatyczne. I podstawowo kierunek jest taki, aby y, prowadzić królestwo szatana. Widzicie, kiedy chrześcijaństwo przychodzi do jakiegoś konkretnego miejsca na ziemi i jest przyjęte on odpycha wszystkich starych bogów pogańskich. Jak to było w Rzymie albo w Grecji, zdetronizowało Zeusa, Jupitera i innych bogów, które były z tym połączone. Zostały one oddalone. Jeżeli to jest w Niemczech, w Europie, to nordyccy bogowie są wycofani. A jeżeli w Skandynawii, to nordycy bogowie skandynawcy są y, odsunięci na bok. A wiecie, że w angielskojęzycznej angielsko wersji dni tygodnia właśnie nazwy tych bogów są wymienione ich imiona. To jest niesamowite. Nazwy tygodnia, dni tygodnia zgodnie z imionami pogańskich bogów. Czy myśleliście kiedyś o tym, jak ogromna penetracja okultyzmu to całkowite myślenie rasy ludzkiej? teraz ci bogowie w Europie a nie tylko w Wielkiej Brytanii zostali odepchnięci przez chrześcijaństwo ale nigdy nie zostali ostatecznie pokonani i wyrzuceni i w pewnym sensie oni czekali na okazję aby odzyskać kontrolę nad tym narodem i narodami Europy w ostatnim raporcie w Daily Telegraph było stwierdzenie czarownicy, która powiedziała czekaliśmy 800 lat na okazję, aby odzyskać kontrolę. Teraz Kościół jest tak słaby, że możemy to uczynić. To bardzo objawiające stwierdzenie. Bóg mi to wyjaśnił lata temu, że te pogańskie bóstwa, czyli szatan i jego zbuntowani aniołowie w kręgach niebieskich są zdecydowani, aby odzyskać kontrolę, którą stracili nad na człowieczeństwem I to jest kwintesencja ta wojna, która dzieje się w tej chwili o Wielką Brytanię. I większość kościołów w Wielkiej Brytanii śpi i jest nieświadoma tego, co się dzieje. Chcę Wam podać Mały obraz czarów i jak one działają, ponieważ jest to ważne, by wiedzieć, z czym się rozprawiasz. Jeżeli to lubisz, nie lubisz, z tym będziesz miał do czynienia. Pytanie nie brzmi, czy będziesz miał z tym do czynienia, tylko czy rozprawisz się z tym skutecznie, czy nieskutecznie. Chciałbym też przypadkiem powiedzieć, że słowo czarownica, tak się dzieje, że jest żeńskim słowem, ale to nie oznacza, że czary są tylko ograniczone do kobiet w żaden sposób. Jest w męski, męskim rodzaju słowo czarodziej, ale w nowoczesnym języku tego nie używamy. Jednak czarnoksięstwo jest to to samo co czary. Jest to siła, która działa zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. Może działać częściej przez kobiety, ale kiedy działa przez mężczyzn, myślę, że jest bardziej śmiertelne. I teraz jest stwierdzenie w pierwszej księdze Samuelowej, rozdział 15 wers 23, który daje nam. Wgląd, którego potrzebujemy. Pozwólcie mi też powiedzieć coś więcej na temat słów, których używamy. Powiedziałem, że jest czarnoksięstwo albo czary. Ale w totalnym zakresie języka angielskiego mamy trzy podstawowe koncepcje. Nie jest to koniecznie prawdą o wszystkich językach, które używamy. Ale w języku angielskim mamy czary, wróżenie i guślarstwo. Te trzy tworzą całe spektrum okultyzmu. Czary, wróżbiarstwo i guślarstwo. Czary działają przede wszystkim poprzez zaklęcia i przekleństwa. Możecie to nazwać wyjściem ze wzmacniacza szatana. To ma zdominować, kontrolować, niszczyć. Wróżbiarstwo jest aspektem przepowiadania przyszłości okultyzmu. Czytamy w dziejach apostolskich rozdział 16 o młodej kobiecie, która miała ducha wróż... wróżenia, który przepowiadał przyszłość, który mógł mówić ludziom, gdzie są zgubione przedmioty. I wiele pieniędzy przynosiła zarobku swoim panom. Powiedziałbym, jest realność we wróżbach. To nie jest zawsze fałszywe. Jest w tym wiele prawdy. Na tyle dużo prawdy, że ludzie przyjmują to, ale ostatecznie jest to zwodnicze. I chcę dać wam przykład. Nie wiem, ilu z Was czytało książkę? Catherine Marshall. Coś więcej, tak miała tytuł, ona do tego incydentu w swojej książce odnosi się, ponieważ przedyskutowałem to z nią. Usługiwałem w kościele w Chicago i pod koniec pewnego nauczania kobieta przyszła do mnie i powiedziała jestem medium ale Czy byłam medium, ale wyrzekłam się tego proszę, modli się to... o moje uwolnienie i ja powiedziałam: nie jestem przekonany, że pokutowałaś i aż nie nawrócisz się nie jestem przygotowany, aby się o Ciebie modlić ona wróciła po dwóch tygodniach i powiedziała, pokutowałam wciąż nie byłem przekonany że pokutowała, ale nie mogłem odmówić jej tej modlitwy więc zacząłem modlić się wyszedłem przeciwko tym złym siłom w niej to była bardzo ciężka praca dobry, dobry dowód, że naprawdę nie pokutowała i po chwili zmęczyłem się i oparłem się o ścianę w kościele i nagle ona powiedziała do mnie widzę Cię w samochodzie rozbitym o drzewo Chwała Bogu, że byłem gotowy, czujny. Natychmiast rozpoznałem, że był to ten duch wróżenia w niej. W pewnym sensie to, było, to była próba szatana, aby określić moje przeznaczenie. Gdybym powiedział, to jest straszne, będę w samochodzie rozbitym o drzewo, poddałbym się szatańskiemu przeznaczeniu i nie wiem, co by się stało. Ale chwała Bogu. Mogłem powiedzieć, ja to kłamstwo odrzucam. Nie mam zamiaru być w żadnym samochodzie rozbitym od drzewo Szatanie nie przyjmuję Twojego przeznaczenia. To jest przykład. Jest tu Jim, który opowiadał mi historię. Myślę, że dobrze to zrozumiałem. To stało się tam, skąd on pochodzi. Młoda kobieta poszła do wróżki, aby poznać przyszłość. Wróżka powiedziała jej. W krótkim okresie czasu jej mąż utonął w morzu. Czy to prawda? Widzicie, co ta kobieta zrobiła? Poddała się szatańskiemu przeznaczeniu dla swojego życia przez wróżkę i kosztowało ją to życie jej męża. To jest smutne do powiedzenia, ale tak to jest. To jest przykład nie czyńcie złego wyznania nie przyjmujcie szafańskiego przeznaczenia przez wyznawanie go. I to jest aspekt wróżenia. Przepowiadaniem przyszłości, mówienie, gdzie są zgubieni ludzie lub zgubione przedmioty. I chcę powiedzieć, to czasami działa. Nie zawsze to jest fałszywe i zupełnie fałszywe, ale w ostatecznym efekcie jest całkowicie zwodnicze. Trzeci rodzaj okultystycznej działalności to jest guślarstwo. I guślarstwo działa przez rzeczy. Talizmany, szczęśliwe jakieś przedmioty, podkowy i wszystkie rzeczy, których ludzie używają, aby odstraszyć nieszczęście. To jest guślarstwo. Ale także działa to przez muzykę. Gdybyś żył w Afryce i znałbyś znachorów afrykańskich, to żaden z nich nie powie, że to jest dla nich nowe. Nowe jest pojawienie się tego na Zachodzie. Afrykanie są specjalistami w tworzeniu, w wykonywaniu muzyki, która przynosi szatańską moc na ludzi. I oni przychodzą pod wpływ tej muzyki. To pojawia się w tej chwili, na zachodzie. Większość muzyki rockowej to jest guślarstwo. To jest sposób zniewalania ludzi przez muzykę. Zobaczcie parę nastolatków. Po słuchaniu tej muzyki przez muzykę, godzinę lub dwie, ich oczy są wy, wy, wybałuszone i już nie są w ogóle w kontakcie z otoczeniem. Cały kult tego... Elvisa. Ja nie pamiętam jego nazwiska, ale cały kult Elvisa Presleya, który jest wielkim kultem w Stanach Zjednoczonych, jest efektem wyślarstwa. Więc to jest ten trzykierunkowy aspekt. To są czary w niektórych y przez przekładach będziecie mieli guślarstwo, w innych czary, ale to jest ten sam typ działalności. Pierwsza Samuelowa, rozdział 15, werset 23. Ponieważ bunt jest jak grzech czarowania lub guślarstwa i upór jest jak grzech bałwochwalstwa ponieważ odrzuciłeś Słowo Pana, On także odrzucił Ciebie, od, abyś nie był Mu Królem. Te słowa powiedział prawek Samuel do króla Saula po tym, jak Samuel zawiódł w wykonaniu Bożego przykazania. I ten mówi o korzennej naturze buntu. Powiedzmy coś o uporze upór jest jak grzech buntu i małwochwalca. Więc osoba uparta jest w Bożych oczach małwochwalcą. Widzicie, w większości naszych kościołów w tym mieście nie tolerowalibyśmy ludzi, którzy uwielbiają bożki. Ale ilu upartych ludzi jest w naszych, naszych kościołach. I w Bożych oczach to są bałwochwalcy. Widzicie, dumna osoba, osoba uparta, czyni Bożka ze swoich opinii. I to jest bardzo, ja, bardzo łatwe, żeby chrześcijanie uczynili to w kwestiach doktrynalnych. Człowiek, który czyni Bożka ze swoich doktrynalnych opinii, w Bożych oczach, jest bałwochwalcą z tym może się nie będziemy dokładnie rozprawiać, ale w następnym momencie kiedy będziesz w Twoim kościele gdziekolwiek on jest spójrz dookoła i zobacz czy możesz zobaczyć tam paru falców. ludzi, którzy są najbardziej trzymają się i kłócą o każdy punkt doktrynalny w Bożych oczach to są falcy. teraz powróćmy do czarów Bunt jest jak grzech czarów. Innymi słowy, bunt i czary to bliźniaki. Idą razem. Prawie wszędzie, gdzie masz czary, znajdziesz też bunt. Usługi, usłudzę uwolnieniem ludziom, którzy grzeszą czarami. Prawie zawsze jest to konieczne, aby wyrzekli się oni. Buntu i nie tylko byli uwolnieni z ducha czarów, ale także z buntu. Teraz bunt jest odrzuceniem sprawiedliwego Bożego rządu. Ale jest niemożliwe spać bez jakiejś formy rządu lub autorytetu. Więc gdy ludzie odrzucają Boży rząd, inny rząd nieautoryzowany pojawia się. Zajmuje jego miejsce. Inny autorytet pojawia się tam. I ten autorytet potrzebuje mocy, aby utrzymać się. I tą mocą dla tego autorytetu są czary. Więc czary jest to moc, która utrzymuje nieautoryzowany rząd, władzę lub kontrolę tak? Powiedzmy to jeszcze raz. Czary jest to złamoc, która podtrzymuje nieautoryzowany, niebiblijny rząd, autorytet lub kontrolę. Są dwa aspekty czarów, po pierwsze, za chwilę zobaczymy, jest to uczynek ciała. Większość ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy. Jest to wyraz ludzkiej, buntowniczej, cielesnej natury. Po drugie, jest to zła, szatańska moc. I obie są reprezentowane w liście do Galacja. List do Galatia na chwilę. Rozdział 5, werset 20. 19 i 20 jawne są zaś uczynki ciała. To znaczy różne sposoby manifestowania się ludzkiej buntowniczej, nieodrodzonej, cielesnej natury. Spójrzcie na nie wszystkie. Nie ma tam ani jednej dobrej rzeczy. Paweł mówi, wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nic dobrego nie mieszka ludzka cielesna natura nic dobrego w sobie nie ma i Boże lekarstwo dla ciała jest bardzo proste wiecie co to jest? egzekucja Bóg nie chodzi z tym dookoła nie chce tego zmieniać nie uczy, tego, nie uczy cielesności naszej złotej zasady nie daje jej wersetów biblijnych do zapamiętania Mówi, niech to umrze. Dobre, dobra nowina jest taka, że ta egzekucja miała miejsce, kiedy Jezus umarł 2000 lat temu. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany z nim. Różne słowa są używane. Stary człowiek, ciało, cielesność, ciało grzechu. Ale wszystkie opisują konkretnie jedną rzecz. Nie nasze fizyczne ciało jako takie, ale naturę, która w nas urodziła się wraz z naszym fizycznym ciałem. I to jest natura buntownika. Wewnątrz każdego potomka Adama gdzieś jest buntownik. To jest prawda o każdym z nas tutaj. Jeżeli mamy znaleźć Boże pełny plan dla naszego życia, to musimy pozwolić, aby Bóg usmiercił w nas buntownika, aby koniec stał się z tym buntownikiem i aby ta nowa natura wyłoniła się, natura duchowa, kontrolowana przez Ducha Świętego. Teraz pomiędzy uczynkami ciała jeżeli spojrzycie na werset 20 jest napisane bałwochwalstwo, czary wrogość i tak dalej więc czary lub guzlarsko wersja autoryzowana mówi czary są to dwie manifestacje okultystyczne ciała bałwochwalstwo jest coś w tej upadłej naturze ludzkiej co chce wielbić niewłaściwą rzecz to może być gwiazda muzyki, pop wszystko jednak to, ale jest to pragnienie, ta tendencja, aby wielbić, ale wielbić to, co nie jest Bogiem. Ci, którzy e, z, mają do czynienia z nastolatkami, wiedzą, że prawie każdy nastolatek przechodzi przez stadium, gdzie on lub ona mają jakiś obiekt uwielbiania. Dla niektórych ludzi to może być samochód, ale jest coś w człowieku, co chce uwielbiać niewłaściwą rzecz. To jest uczynek ciała bałwochwalstwo. Inną taką rzeczą jest czary albo guślarstwo. Więc początkowo czary jest są uczynkiem ciała. Jest to wyraz ludzkiej, upadłej, buntowniczej natury. Doszedłem do konkluzji. Powiem to tak. Kiedy pierwszy raz doszedłem do usługi uwielbiania, zostałem wrzucony do tej usługi. Nigdy nie byłem ochotnikiem, jak niektórzy sugerują. Zostałem popchnięty do tego. I powiem, że podstawowo nie zmieniłem moich opinii od momentu, gdy Bóg powołał mnie do usługi uwolnieniem. Wciąż wierzę w to, co głosiłem więcej niż 20 lat temu. Ale pozwólcie, że to powiem. Jedną z rzeczy, która się stała, była taka. Kiedy jeździłem do różnych kościołów i zbliżałem się do niektórych osób, ci ludzie zaczynali się trząść. I to kłopotało nas. I ludzie w większości kobiety, chociaż nie zawsze, mówiły mi ja nie wiem, co się dzieje ze mną, ale ilekroć koło mnie przechodzi, zaczyna się trząść. Z doświadczenia dowiedziałem się czy, jaki był problem. To były czary. Duch czarów w tych ludziach, który mnie nie lubił. Teraz ja nie chcę być przyjacielem ducha czarów. Nie mam pragnienia zdobycia jego, zdobycia jego, zdobycia jego y, zadowolenia i nie mam zamiaru komplementować ducha czarów. Wręcz to dla mnie jest komplement, że on mnie nie lubi. I widziałem wielu ludzi uwolnionych i w większości to byli ludzie, o których nigdy nie powiedziałbym, że potrzebują uwolnienia. Tacy na przykład jak Córka pastora, żona diakona, solistka kościelna lub diako diakonista. Ruth będzie pamiętać w Johannesburgu bo... RTA. Usługiwaliśmy w Tworze Zielonoświątkowym, gdzie pastor nie wierzył, że chrześcijanie nie mogą mieć demony, ale zupełnie szanował mnie i powiedział cokolwiek brat powie, ja zgadzam się. Może zrobić, powiedzieć co, to co chce. Na, na jakiś temat głosiłem, zaczęliśmy usługiwać i trzeci człowiek, który wyszedł, zamanifestował złe duchy. Bardzo oczywiście zamanifestował. Ruth i ja wystąpiliśmy przeciwko tym duchom i był uwolniony. Po chwili dowiedziałem się, że to był jeden diakon z diakonów kościoła, ale pastor powiedział, co się stało z tym człowiekiem? Powiedział, ja po prostu nie rozumiem, co się z nim działo. Duch czarów nie ma szacunku dla osób. On wejdzie gdziekolwiek może. Religijne tytuły nie powstrzymują tego. Po chwili powiedziałem, Boże, Boże, ja nie chcę wejść w coś fałszywego. Czy to jest od Ciebie, czy nie? Ja nie chcę. Ja nie chcę tego. Jak to jest możliwe, że czary dochodzą do pozycji liderów w Kościele? Czym są czary? I myślę, że Bóg dał mi odpowiedź, którą się z wami podzielę. Wierzę, że Bóg powiedział, czary są próbą kontroli nad ludźmi, aby zrobili to, co Ty chcesz, przez użycie jakiegoś ducha, który nie jest Duchem Świętym. Tak? Powtórzę to. Czary jest to próba kontrolowania ludzi, aby zrobili to, co Ty chcesz, przez użycie jakiegoś innego ducha, który nie jest Duchem Świętym. I następnie Bóg dodał i każdy, kto ma ducha, którego może używać, to nie jest Duch Święty. Duch Święty jest Bogiem i nikt nie używa Boga. W porządku? To jest bardzo sprawdzające nas objawienie. My nie używamy Ducha Świętego. Jeżeli mamy Ducha, którego możemy używać, to może wyglądać jak Duch Święty, ale to nie jest. Następnie, powracając do Ducha Czaru, początkowo jako uczynku ciała, mam tu trzy kluczowe słowa. Dla mnie to są trzy wyznaczniki czarów. I gdziekolwiek te rzeczy spotykam, to moje anteny się wysuwają i przygotowuję się do rozprawy, rozprawy z duchem czarów. Te słowa to jest manipulacja, zastraszenie i dominacja. Powiem wam jeszcze raz. Manipulacja, zastraszenie i dominacja. I pamiętaj, że czary podtrzymują nie, nieusprawiedliwioną władzę. Autorytet, który nie jest zgodny z porządkiem. Well, słowem. Większość z nas zna to z życia rodzinnego. Znamy przynajmniej czary jako uczynek ciała. Na przykład Bożym porządkiem jest, żeby rodzice y, sprawowali kontrolę nad dziećmi, ale przez czary dzieci manipulują rodzicami. Większość z Was tego doświadczyła. Mama ma gościa na herbacie, ale mała córeczka chce herbatnika. Ona wie, że mama nie dałaby jej herbatnika o tej porze dnia, ale kiedy przychodzi wtedy gdy są goście i powie Mamo, chce herbatnika, ona dobrze wie, że mama nie będzie chciała mieć z nią konfliktu przed go gośćmi, więc daje jej herbatnika. Co to jest? Manipulacja mój przyjaciel daje bardzo prosty przykład z, z najwcześniejszych lat sześciomiesięczne, sześciotygodniowe niemowlę ma mokrą pieruszkę więc zaczyna płakać chce aby pieruszkę zmieniono przychodzi matka, zmienia pieruszkę jest to dziecko takie suchutkie i fajne i wtedy matka je przytula i to jest piękne i naturalne ale za chwilę dziecko chce być przytulone ale nie jest mokre, więc płacze Czego chce? Chce być przytulony. I co robi? Manipuluje Twoją matką. Widzicie, to jest bardzo powszechne. To jest uczynek ciała. Prawie każdy z nas w pewnym czasie był zaangażowany w takie rzeczy. Albo Bożym porządkiem jest, że mąż jest głową żony. Ludzie to lubią albo nie, ale Bóg nie zmienił swoich zamiarów. W stosunku do tego, ale wielokrotnie żona chce, żeby jej ustąpiono. A więc? Co robi? Manipuluje. A jak żony manipulują? Jednym ze sposob sposobów jest emocjonalizm. Zaczynają płakać, nigdy nie chcę, żebym miała na Wiesz, że chciałam ten, tak, ten kapelusz. Ludzie no, nie noszą dzisiaj kapeluszy, ale cokolwiek to jest. Powiem Wam, są pewne rzeczy, które są konkretnymi wyznacznikami czarów. Nastroje, szybko zmieniające się nastroje, emocjonalizm, te niesprawiedliwe sposoby, jak os dzięki którym osoba uzyskuje to, czego chce. Także ojcowie mogą tego typu rzeczy stosować, ale oni stosują zastraszania. Żona najczęściej używa manipulacji, a mąż równie dobrze może użyć zastraszenia. Nie, nie wiem, czy jest wielu mężów, którzy dzisiaj też zastraszają, ale mąż nie dostaje tego, czego chce, więc ma napad wściekłości. Krzyczy, wszystkich straszy. I od tego momentu nikt nie chce więcej przeżyć takiego napadu szału. Więc jeżeli ojciec czegoś chce i zaczyna się już zanudrować, to ustępują mu. Co to jest? To jest zastraszenie. A jaka jest natura prawdziwa? Czary. Ale ostatecznym celem, czy to jest z, jednym sposobem, czy innym robione, jest dominacja. To może iść poprzez manipulacje, może iść poprzez zastraszenie, ale ostatecznym celem jest dominowanie. Dostać to, czego chcę, aby mi ustąpiono jest to wywyższenie starego, buntowniczego ego w każdym z nas. I pamiętacie? Bunt jest bliźniakiem czarów. Gdziekolwiek spotkasz czary, gdzieś tam w podłożu jest bunt. To jest jeden z głównych powodów dla rozwoju okultyzmu. Powód, że Nasz, Wielka Brytania, nasz naród coraz bardziej zagłębia się w bunt przeciwko Bogu, przeciwko Jego standardom i Jego Słowu i tym, którzy Go reprezentują. Gdziekolwiek znajdziesz bunt, znajdziesz też i czary prawdę mówiąc znaleźć tylko czary nie wystarczy musisz odciąć korzeń którym jest bunt jakkolwiek czary nie, tylko, nie są tylko uczynkiem ciała jest to także zła szatańska siła i działa na dwa sposoby poza kościołem w świecie świeckim i w kościele wyznającym Jezusa Chrystusa. Nie będziemy się rozstawiać z czarami poza kościołem. To są sabaty czarownic, ofiary, przekleństwa, zaklęcia. To jest bardzo realne wszystko. Nie wiem, ilu z Was jest świadomych, że są ogromne ilości sabatów czarownic w Wielkiej Brytanii dzisiaj. Może niektóre nawet w Aberdeen. To jest bardzo realne, bardzo złe i w pewnym sensie bardzo potężne. Rozprawiałem się z tym na pewnym spotkaniu biznesmenów pełnej Ewangelii w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec mojego, mojego przemówienia podeszła do mnie kobieta i powiedziała jestem czarownicą, zabiłam dwie osoby przez czary. Ona nie żartowała. Ona nie, nie była dziwnie wyglądającą osobą. Była normalną amerykańską kobietą. I ja nie wiedziałam dosłownie, co jej powiedzieć. Ale przyjąłem fakt, że przez jej czary ona rzeczywiście spowodowała śmierć dwóch ludzi. I to nie jest przesada. Czary mogą to zrobić. Jest wiele przykładów w Biblii. Galatian, rozdział trzeci, teraz i od wersetu pierwszego. Galatian 3,1. O, nierozumni Galatianie, ktoż was oczarował, omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Niektóre wersje pozostawiają. Y, jest to... W oryginale angielskim jest o nierozumni Galacjanie, który Was omamił, abyście nie uwierzyli prawdzie. Was, przed których oczami. Został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I Paweł kontynuuje dalej, w wersecie 2 i dalej. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha Świętego, czy przez słuchanie z wiarą? I werset 5. Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Więc ci ludzie, jeżeli chcesz tego słowa użyć, byli charyzmatykami, otrzymali Ducha Świętego i mieli cuda pomiędzy sobą. Nie wymazuj ich i nie mów, oni nie otrzymali Ducha Świętego, oni nie znali sfery ponadnaturalnej, nie znali cudów, oni znali cuda, tak jak ty czy ja. <coughs> Ale Paweł im mówi, jesteście omamieni, oczarowani. Jaki był dowód tego, że byli oczarowani? Bardzo, bardzo znaczący. tracili wizję Jezusa ukrzyżowanego. Tak, Paweł wiedział, że byli oczarowani. Powiedział, jak możecie być oczarowani, jeżeli mieliście jasne objawienie, objawienie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? Widzicie, tematem moich spotkań jest Jezus Chrystus ukrzyżowany, ponieważ wiem, że to jest prawdziwa odpowiedź dla Ducha Czarów. Odnowić Jezusa i Krzyż na właściwym miejscu w kościele. Ale to, co czary robią, to negują Krzyż, tracą jego realność i usuwają Jezusa z tego centralnego miejsca w kościele czary to jest uzurpator Bóg czyni pracę nikt inny nie może zrobić tego co Bóg robi ale czary zawierają Bogu ten autorytet myślę, że nikogo nie obrażę kiedy powiem, że jednym z wielkich przykładów tego jest miejsce dane Marii w kościele Maria nie umarła na krzyżu nie zapłaciła za nasze odkupienie nie jest Panem nie mamy przez nią dostępu do Boga, ale czary wprowadziły ją i użyły, aby zanegować krzyż i Jezusa dla milionów, milionów, milionów ludzi w Kościele. To jest typowe w czarach. Tak to działa. Widzicie, kiedy Jezus umarł na krzyżu, On ostatecznie Widzicie, kiedy Jezus umarł na krzyżu, on ostatecznie i zupełnie pokonał szatana. I przez krzyż. my dzielimy jego, jego zwycięstwo nad szatanem. Szatan nie może odwrócić tego, co Jezus zrobił na krzyżu. To jest skończone, zupełne, wykonane, wieczne. Tak więc jedyną alternatywą szatana jest zanegować, efekt tego, co Jezus zrobił na krzyżu, ponieważ jeżeli jest to skasowane, to Jego porażka nigdy nie jest tak efektywna. Więc wszystko, co neguje Jezusa na krzyżu, odbiera Mu pierwsze miejsce, jest przy... dla mnie prawdopodobnie jest to dzieło czarów. To jest główny cel diabła w Kościele. Nie chcę, abyście odpowiadali głośno na to pytanie, ale jak jest to sukcesywne, jak jest to owocne w Kościele w ostatnim pokoleniu? Ile miejsca dziś w Kościele dajemy Jezusowi ukrzyżowanemu? Teraz spójrzmy na dzieło na owoc działania czarów w Kościele i dwa słowa mogą to wyjaśnić, bardzo proste cielesność i legalizm. Paweł mówi o tych ludziach, widzicie do Galacjan rozdział trzeci, werset trzeci czy jesteście aż tak głupi, zacząwszy w Duchu Świętym teraz kończycie swoją doskonałość przez ciało powróciliście, znaliście ponad naturalną moc i łaskę Ducha Świętego, a teraz odwróciliście się do tego, co możecie zrobić własnym wysiłkiem, własnym, własnym sprytem i religijnością. Głupcy, mówi. Ilu głupców jest duszy w wyznającym Jezusa Kościele? Nie musicie odpowiadać. Ale każdy, to zakosztował ponad naturalnej mocy Bożej, ponad wszystkim, co może zrobić przez, przez własne wysiłki, i nagle powraca do własnych wysiłków metod tego, co może sam zrobić jest w tej kategorii. I to jest produkt czarów. Powrócił do tego, co Paweł mówi, nazywa cielesnością. Następna rzecz, która się dzieje, to jest legalizm. Werset piąty. Tak więc ten, który daje wam ducha i czyni cuda między wami, czy czyni to poprzez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiarą, i to są... One się wykluczają nawzajem, te możliwości. Ta cielesność jest wyrażona w legalizmie. Chcę Wam legalizm trochę wyjaśnić, abyście zrozumieli tak, jak to ja rozumiem. Dam Wam dwie definicje legalizmu. Pierwsza, legalizm jest próbą osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem przez przestrzeganie zestawu zasad. Bóg to Bóg to napisał, że nigdy w ten sposób to nie będzie się działo. Takie jest Boże zalecenie. Żadne ciało nie będzie usprawiedliwione z Bogiem poprzez uczynki zakonu. Mówiłem kiedyś do 500 osobowego zboru i powiedziałem, nawet nie myślałem o wnioskach, jakie z tego będą, implikacjach, jakie z tego wynikną. Powiedziałem, chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. Kiedy to powiedziałem, te twarze zanotowały zaskoczenie i dałem sobie sprawę, że dla nich to było zaskakujące stwierdzenie. Chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. Więc powiedziałem... Gdyby, gdybym powiedział, nie ma Boga, nie byliby mniej zaszokowani. Jak wy o tym myślicie? Chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad. Czy możecie to przyjąć? Izrael miał doskonały zbiór zasad przez 13 wieków, a Jezus nie przyszedł, aby dać nam jeszcze jeden zbiór zasad. On. Zaoferował nam zupełnie inną drogę osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem, to jest przez jedno słowo, wiarę. Tak. Następna definicja legalizmu moja, która jest alternatywną, jest dodawanie czegokolwiek do wymagań, które Bóg ustalił w swoim słowie dla osiągnięcia sprawiedliwości w Nim. Jeszcze raz to powiem. Dodawanie czegokolwiek do wymagań, które Bóg postawił w swoim słowie dla osiągnięcia z nim sprawiedliwości. I to, co Bóg powiedział w swoim słowie jest bardzo, bardzo proste. Aby osiągnąć sprawiedliwość z Bogiem musimy wierzyć tego, który wydał Jezusa na śmierć za nasze grzechy i wzbudził go z martwych dla naszego usprawiedliwienia. I jeżeli w to wierzymy, nasza wiara jest nam uznana za sprawiedliwość i nikt nie ma prawa dodać żadnego innego wymagania dla osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem. Ale podstawowo Kościół jest pełen ewalizmu. Gdybym powiedział, że chrześcijaństwo nie jest zbiorem zasad, to lepiej powiem co wierzę, czym ono jest. Wierzę, że jest to osobista relacja z Bogiem przez Ducha Świętego, która umożliwia nam życie takim życiem, jakim Bóg chce, abyśmy żyli. Ale nie jest to osiągnięte przez przestrzeganie z wielu zasad. Jaki jest efekt legalizmu i cielesności jako działanie ducha czarów. Trochę dalej, się do Galaktyki, rozdział trzeci. Jest to napisane, możecie to znaleźć. Ponieważ ci wszyscy, którzy żyją według prawa są pod przekleństwem. Ponieważ jest napisane, przeklęty jest każdy, kto nie wykonuje wszystkich rzeczy, które są wymienione w Księdze Prawa, aby je czynić. Więc jaki jest. Ostateczny rezultat cielesności i legalizmu. Co to jest? Nie słyszałem Was. Przekleństwo. To są produkty czarów w Kościele. Cielesność, legalizm i przekleństwo. Ponieważ jeżeli próbujesz osiągnąć sprawiedliwość przez prawo chociaż jeden raz, to jeżeli nie będziesz cały czas całego prawa przestrzegał, jesteś pod przekleństwem. Widzicie? Trzymajcie swój palet dziś do Galapia na chwilę i Księga Remiasz, rozdział 17. Jeremiasz 17, 5. Jeremiasz 17, 5. Tak mówi Pan. Przeklęty jest każdy człowiek, który ufa człowiekowi i przenieść ciała swoje oparcie a Jego serce oddala się od Pana. Więc każdy, kto doświadczył Bożej ponadnaturalnej łaski nocy mocy i błogosławieństwa i odwraca się od tego, aby polegać na swoich własnych wysiłkach i swojej własnej sprawiedliwości, idzie, chodzi pod co? Pod przekleństwo. Teraz chcę, chcę Wam zadać to pytanie tak obiektywnie, jak tylko mogę. Jak jest, jak prawdziwe jest to stwierdzenie dotyczące stanu Kościoła dzisiejszego w Szkocji. Ja bym powiedział, że każdy znaczący element w Kościele, który znamy urodził się z ponad naturalnej wizyty Boga, nawiedzenia. W Szkocji wiele było takich Bożych wizyt ale zapytam, ile z tych denominacji, ruchów, grup, jakie wiemy, które narodziły się z ponadnaturalnej wizyty Boga dzisiaj dalej porusza się w ponadnaturalnej łasce Boga powiedziałbym, bez wskazywania palcem na jakąś grupę, że większość powróciła odwróciła się od ponadnaturalnej łaski Bożej i nocy i znowu polega na własnych wysiłkach możliwościach i sprawiedliwości jaki jest efekt tego? Powiedzcie mi, jaki jest efekt przekleństwo. Czy możecie zrozumieć, dlaczego Kościół nie robi to, tego, co powinien robić? Jak Kościół w ogóle może robić to, co Bóg wymaga, jeżeli jest pod przekleństwem? Jaki, jaka jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić? Pokutować powiedzieć Boże odwróciliśmy się od Ciebie zakosztowaliśmy Twojej łaski zakosztowaliśmy Twojej mocy a teraz polegamy na naszych mizernych wysiłkach, sile i mocy edukacji, finansach organizacji Boże jesteśmy pod przekleństwem co nas pod to przekleństwo zaprowadziło jaka to była zła moc, która te rezultaty osiągnęła, no mówcie czary. Jesteśmy omamieni. Traciliśmy wizję krzyża i Jezusa na nim. Odwróciliśmy się do naszych własnych biednych wysiłków. A świat patrzy na nas i śmieje się z nas. list do Galacjan jeszcze na chwilę odwróćcie rozdział pierwszy widzicie to jest e, kluczowy problem listu do Galacjan ludzie poznali ponad naturalną most Bożą i odwrócili się od Niego więc Paweł zaczyna ten list Galacjan 1, werset 6. Wrote, Niesamowite, każdy then, list, który Paweł pisał, rozpoczynał od dziękowania Bogu za ludzi, o których pisał nawet do Koryntian i w tym samym listie napisał, że było tam kazirodztwo, przezeczeństwo, pijaństwo przy wiecie pańskiej, ale wciąż kilka wersetów wykorzystał na dziękowanie Bogu za ludzi, do których pisał, ale do Galatian gdy pisze jest tak zły, rozgniewany, że nie dziękuję Bogu. Jest to prawie jedyny list, w którym nie podziękował Paweł Bogu za ludzi. To był problem. Czy to, był, czy to było pijaństwo, niemoralność? Co to był za problem? Legalizm. Tak. Zasugerowałbym, że, że legalizm jest gorszym problemem, o wiele gorszym niż niemoralność lub pijaństwo. I nie sugeruję, że nie są to problemy. Ale na jednego chrześcijanina, który ma problem z niemoralnością i pijaństwem, jest, powiedziałbym, to chrześcijan związanych z legalizmem. I Paweł mówi w wersecie szóstym pierwszego rozdziału, zdumiewam się, to jest początek jego listu. I myślę, że po prostu Paweł był czerwony ze złości, pisząc to. Ja dziwię się, ja zdumiewam się że tak wszystko on to zastosować my musimy ukrzyżować nasze ciało my musimy dopilnować aby ukrzyżowanie zakończyło się ukrzyżowaniem naszej cielesnej grzesznej natury ci którzy należą do Jezusa ci którzy do Niego należą mogą to zrobić nie pisze katolicy, baptyści, prezbiterianie zielonoświątkowcy kto należał do Chrystusa? Ci, którzy mieli to. Ci, którzy ukrzyżowali ciało nie możesz żyć życiem zadowalającym ciało i należeć do Jezusa. Musisz dokonać wyboru. I dalej Galacjan 6,14 jest napisane. In, zanim przemówiłem e, dziś na tym zgromadzeniu była pieśń śpiewana, bardzo odpowiednia do tematu tej wypowiedzi, brat, który ją śpiewał nie miał pojęcia o czym będę mówił jeżeli myślicie, że idę według szkicu, to się mówicie nie wiem, gdzie jest nawet mój szkic ale wierzę, że Duch Święty prowadził mnie, abym to mówił List do Galatian 6:14. Boże, broń, abym się chwalił czymkolwiek oprócz krzyża Jezusa Chrystusa, przez które świat jest dla mnie ukrzyżowany i ja dla świata. Od czego jesteśmy tu uwolnieni? Od świata. Tak. Pierwsze uwolnienie od złego wieku. Ostatnie uwolnienie od świata. Czym jest świat? Jest to społeczeństwo, które nie uznaje rządu Jezusa. Jest to świat, jest to społeczeństwo w buncie przeciwko wszechmocnemu Bogu, ponieważ ono odwróciło Bożego Władcy Jezusa Chrystusa. Czytałem to i głosiłem parę lat temu w kościele w Stanach Zjednoczonych na Wielkanoc i kiedy to powiedziałem dostałem objawienie Boże broń, abym się z czegokolwiek chlubił oprócz krzyża Jezusa Chrystusa przez który ja jestem ukrzyżowany dla świata i świat dla mnie i nagle zdałem sobie sprawę w bardzo współczesnym języku nie muszę się w ogóle martwić o to co mówi o mnie świat nie interesuje mnie to abym wywarł wrażenie na świecie nie obchodzi mnie, co mówią środki masowego przekazu. Ja umarłem dla ducha tego świata. To jest duch, który jest obcy dla Boga i ja nie pozwolę, aby on dyktował mi, co mam robić, jak mam decydować w moim życiu. Jakie wspaniałe wyzwolenie. Doświadczyłem go, kiedy to powiedziałem. Teraz weźmy te pięć uwolnień. Osoba, która przyjęła je jest bezpieczna przed czarami. Nie możesz być manipulowany, nie możesz być zastraszony, nie będziesz dominowany. Ale każdy każdy inny człowiek jest w niebezpieczeństwie czarów. Nie możemy oczekiwać bezpieczeństwa od czarów, jeżeli odwrócimy Boże zaopatrzenie dla nas, którym jest to? Czary nie mogą pójść poza krzyż. Po drugiej stronie krzyża jest miejsce, gdzie czary nie mogą nas dotknąć, nie mają na nas w ogóle wpływu, nie zdominują naszego myślenia. Jesteśmy nad nimi zwycięzcami. Pięciu uwolnień. Od tego złego wieku, od prawa, od ego, od ciała grzechu, i od świata. Człowiek, mężczyzna lub kobieta, który otrzymał te wyzwolenia, jest naprawdę wolny. Jezus powiedział, jeżeli Syn wyswobodzi Was, będziecie naprawdę wolni. To jest wyjście. To jest droga zwycięstwa. Ale Kościół, który odrzuca przesłanie krzyża i nie stosuje go, będzie manipulowany infiltrowany przez czary nie wiem co teraz zrobić ponieważ nie chciałem do tego momentu dojść nie wiem co teraz mam zrobić to jest zawsze ciekawe wiem że moja żona lubi tę chwilę ponieważ ona jest świadoma że po prostu na głębie wypłynąłem i teraz nie wiem, gdzie mam być. Ale wierzę, że przyjdzie wiatr Ducha Świętego i poprowadzi nas. Wierzę, że musimy coś zrobić bardzo praktycznego w związku z tym miastem, w którym żyjemy i tym narodem. Wierzę, że Bóg powołał nas razem, abyśmy coś uczynili, co zmieni sposób dokonywania się rzeczy i jak wiemy, one nie, są, nie dzieją się zbyt dobrze, różne sprawy. Mówiłem o strategii szatana, który chce użyć pewne duchowe siły, aby kontrolować ludzi, narody, społeczeństwa, rodziny. I wierzę, że szukając czy pragnąc, aby cele Boże się wykonały, musimy zrobić jedną rzecz. Utożsamić, zrozumieć, jaką. Jakie siły wroga są używane. Potrzebujemy Bożej, duchowej inteligencji przepraszam, Bożego, duchowego wywiadu. Ja myślę o takim wywiadzie, jaki jest wojskowy wywiad. No, Musimy wiedzieć, co robi nieprzyjaciel. Podam wam prosty przykład, abyście nie czuli, że jakiś jestem skryty przed wami. Jestem ojcem dziwnej rodziny. Mam dziewięć adoptowanych córek, sześć Żydówek, jedna angielka i jedna pochodzi z Afryki i ta rodzina do, rozrosła się do około 100 członków obecnie. Mam około 30 wnuków, ponad 30 wnuków i ponad i parę prawnuków, tak to jest. I chociaż ta rodzina jest dzisiaj rozrzucona po Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Australii, wciąż jest to bardzo blisko związana ze sobą rodzina. Wciąż czujemy się naprawdę rodziną. Mieliśmy niedawno spotkanie z 16 członków rodziny w ostatniego tygodnia i była wielka bliskość. Były tam dwie moje żydowskie córki jedna arabska i jedna brytyjka. Kocham, kochały siebie tak jak siostry. Bardziej niż niektóre cielesne siostry. To jest rodzina. Ale, ale parę lat temu, na Florydzie, tam gdzie był wcześniej mój dom, każde święta Bożego Narodzenia mieliśmy spotkanie rodziny i normalnie było zgromadzonych około 30 osób. Oczekiwaliśmy na to, i ja byłem świadomy jakiegoś napięcia, które w jakiś sposób nas dotknęło i szczególnie mnie. W pewnym sensie czułem, że niektóre córki chcą, chcą aby moja uwaga była bardziej skierowana na ich dzieci niż na dzieci następnych córek. Tak więc, zanim odbyło się to zgromadzenie w Wigilię, byłam wtedy wdowcem, moja pierwsza żona umarła, leżałem w łóżku, medytowałem nad tym napięciem w rodzinie. I pojawiło się coś, jakby mgła tuż pod sufitem, w moim pokoju. Pomyślałem, co to jest? Miałem wrażenie, że to był jakiś rodzaj duchowej siły, którą szatan użył przeciwko naszej rodzinie. I jako głowa rodziny czułem, że jestem odpowiedzialny, aby się z tym rozprawić. Więc pytałem Boga, aby mi pokazał, co to było. I odpowiedź była, Samo usprawiedliwienie. Teraz muszę powiedzieć, ja i moja pierwsza żona, byliśmy oddanymi ludźmi, chrześcijanami, którzy naprawdę chcieli robić to, co dobre i robić wolę Bożą. Mieliśmy wysokie standardy, oczekiwaliśmy od Ciebie wiele. Ruth i ja tak samo robimy. Wiemy, wiele od Ciebie oczekujemy. Ale zdałem sobie sprawę, że był tam silny element samosprawiedliwości, także w Lidii i we mnie. Jeżeli możecie to zrozumieć, autorytet w tej sytuacji jest tak jak parasol nad sytuacją. Jeżeli autorytet jest efektywny, chroni sytuację. Wierzę, że rodzice powinni być parasolem nad rodziną. Ale jeżeli jest dziura w tym parasolu, to rzeczy mogą przedostać się i dotknąć tą rodzinę. Zdałem sobie sprawę, że w pewnym sensie sama sprawiedliwość była dziurą w naszym rodzinnym parasolu. więc pokutowałem z tego. Wyznałem to. Prosiłem Boga, aby wyzwolił mnie z tego, a potem wyzwolił moją rodzinę. Następnego dnia, kiedy się spotkaliśmy, było ponad trzydzieści osób. Nie było w ogóle tego napięcia. Była inna atmosfera. Co się stało, co zmieniło nasz stosunek do siebie. To jest prosty przykład. I powiem Wam, co tu do mnie, nigdy nie pomyślałbym, że byłem aż tak usprawiedliwiający siebie. Teraz wierzę, że jeżeli naprawdę chcecie pomóc społeczeństwu, w, w którym żyjemy, to jako grupa ludzi zgromadzona razem, musicie rozróżnić, co, jaka jest szatańska taktyka, którą używa, aby z, m, pomieszać Boże cele. Teraz nie mówimy o rodzinie, ale o mieście i powiedziałbym o narodzie nawet. A tym narodem jest szkocki naród. Teraz mój akcent mówi Wam, że nie jestem Szkotem. Nie jestem ekspertem w historii. Zawsze lubiłem Szkotów ze względu na pewne ich charakterystyczne cechy i powiedziałem mojej żonie jak przyjedziemy do Szkocji, to zorientuję się, że tam są ludzie o wiele bardziej oddani niż my o wiele bardziej gotowi do oddania takie jest moje wrażenie ale Satan wykorzystuje, wykorzystuje te rzeczy, które Bóg stworzył i używa ich przeciwko nam Moja sugestia jest taka: e, Teraz to, co powiem, to jest właściwie bardzo się wychylam, i możecie mnie już nigdy więcej nie zaprosić do Aberdeen albo do Szkocji, ale chcę powiedzieć Wam coś, To co wierzę, że Bóg mi wyjaśnił. Bóg pokazał to. Jeżeli jest jedno słowo, które w pewien sposób stosuje się do Szkocji w historii, jest to słowo klan. Jeżeli myślimy na południu o Szkocji i o jej historii, mówimy o klanach. I chcę Wam zasugerować, że relacja w klanach jest dobra sama w sobie. Jest to sprzysiężenie lojalności i w pewnym sensie ofiara samego siebie, ale dobre rzeczy są brane przez fatana, manipulowane, przekręcane i stają się szkodliwe. I sugeruję, że myślę, że głównym problemem kościoła w Szkocji jest. Klanowość. Nie różne rodzaje tam klanów nie ona wymienia w tej chwili ale każda grupa czyniąca swoją rzecz, trzymająca swój standard, bardzo podejrzliwa i bardzo nieufna stosunkowo do innych grup. Czy dobrze to opisuję? Jeżeli to myślicie, że jest dobre, to podnieście ręce. Teraz wychylam się bardzo. I no. mam nadzieję, że nie obetniecie mi głowy. Chcę zasugerować, że lekarstwo. So i to lekarstwo rozpocznie się tutaj, stosowanie tego lekarstwa. Tym lekarstwem jest uczynienie tego samego, co ja zrobiłem dla mojej rodziny. Widzicie, wstawiennik to jest ktoś, kto stawia siebie w miejsce osób, o które się modli. Doskonałym przykładem jest Daniel. Całkowicie sprawiedliwy człowiek, dziewiąty rozdział Daniela, kiedy zaczyna się modlić o Izrael, mówi My złamaliśmy Twój zakon. My, my byliśmy bezbożnymi. Nie oni, ale ja, ale my. Jeżeli mówisz się o innych ludzi i wskazujesz na nich, to oni, jesteś jak faryzeusz. Ja chwała Bogu, że nie jestem jak ten człowiek. wstawiennik nie mówi oni, mówi my. My to uczyniliśmy. I wierzę, że Bóg chce dziś rano, abyśmy zeznali grzech klanowości w tym narodzie, w Kościele. Ktoś powiedział, statek na morzu jest to wszystko w porządku, ale może w statku to wszystko jest nie w porządku. Kościół na świecie jest w porządku, ale świat w Kościele to nie jest w porządku. Nie powinniśmy pozwolić, żeby Duch, który jest w ludziach nieodrodzonych, wpłynął na nas i zdominował nas w Kościele. Ponieważ to pozwala, aby może dostało się do statku. A wiecie, co się dzieje z statkiem, do którego dostanie się woda? To nie. Inną rzecz, którą powinniśmy zrobić, to... Wierzę, że to powinniśmy zrobić to Jezusowi chcemy oddać Ci Panie na powrót mój Kościół. W mieście York było niedawno spotkanie parę lat temu i Jezus w jakiś sposób to krótkie posłanie powiedział ja chcę na powrót mój Kościół. Widzicie, dzisiaj to nie jest Jego Kościół. On nie jest naprawdę głową. On nie inicjuje decyzji. Cała religijna struktura i formalność, wszystko jest użyte, aby zdeterminować, co będzie robił Kościół. Ale kiedy czekamy na Pana Jezusa Chrystusa i pytamy Panie, co mamy zrobić? Pokaż nam Duchem Świętym. My prosimy Cię o Twoją wolę. Ale to w większości w kościołów nie funkcjonuje wcale w ten sposób. Nawet w mojej usłudze boję się każdej rzeczy, której Bóg nie zainicjował, ponieważ wierzę, że to upadnie. Jezus powiedział że swój, o swojej relacji z Ojcem. tym nic sam od siebie nie może uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec robi. I wiesz, że to jest nasza relacja z Jezusem Nic nie możemy sami uczynić Tylko to, co widzimy, że Jezus czyni Niech On to zainicjuje. Paweł mówi do Filipian, Jestem pewny od, o jednym Że ten, który zaczą, zaczął w nas dobre dzieło Będzie je pełnił aż dnia Jezusa Chrystusa To, co Bóg zaczyna, On dokończy Ale jeżeli On tego nie zaczął On nie ma zobowiązania, by to kończyć Rozumiecie? Myślę, że musimy wyznać Jezusowi Chrystusowi od, oddaliśmy od siebie Twoje bycie głową. Zanegowaliśmy Twój krzyż i to, co na nim się dokonało. Musimy znowu Jezusa i jego krzyż dać do środka, uczynić Jezusa głową nad wszystkim, także kościołem, który jest jego ciałem. Czy to prawda? W tej chwili poproszę bracia, aby modlili się o to. Jest to koniec wykładu Brata Derka Plisa pod tytułem Legalizm i działanie ducha czarów.